piosenek Doc Pomus, którego lista klientów to same wybitne osobistości muzyczne. Bez wątpienia tak chciałaby zakończyć swoje życie każda osoba związana z muzyką popularną. Opisze nam to wydarzenie Joel Dorn. To było jak na pogrzebie gangstera. Były tam kwiaty, koszyki z owocami, prezenty. Jeszcze w szpitalu były takie momenty, które po prostu chwytały za serce. Jedna ściana w jego pokoju była cała pokryta kartkami z życzeniami szczęścia i powrotu do zdrowia. One były praktycznie od każdego, poczynając od Bonnie Raitt, a kończąc na Andy Williamsie. Wszyscy do niego pisali. Na tej ścianie, to było niewiarygodne, uzbierała się cała śmietanka amerykańskiej muzyki rozrywkowej ostatnich 30 lat. No a najbardziej wzruszający moment w szpitalu był wtedy, kiedy Ray Charles przysłał mu taśmę, na której się nagrał. Pamiętam, bo dok mi ją potem puścił. Ray Charles mówi, kocham cię, nie przestawaj walczyć i tak dalej. Był też tam taki fragment, który teraz parafrazuję, który był bardzo wzruszający. Ray trochę jąkając się powiedział, myślę, że powód, dla którego Bóg uczynił mnie piosenkarzem jest taki, że trudno mi wyrazić to, co chcę słowami, ale kocham Cię człowieku. To było fantastyczne. No a potem był wylew podobnych uczuć i jestem pewien, że to sprawiło, że Doc poczuł się lepiej. Myślę, że żaden wielki artysta nigdy nie czuje się do końca spełniony w swoim życiu. Ale jestem pewien, że Doc naprawdę poczuł, że ludzie go kochają w ciągu tych ostatnich 6-8 miesięcy. Pewnie było mu przykro, że musiał dopiero zachorować na raka płuc, by tak się stało, ale i tak było tam mnóstwo wzruszających chwil. People loved him. He was sorry that he had to get lung cancer <laughs> for that to happen. But, uh... Ale powiem Ci jedno, jego pogrzeb to był jeden z najradośniejszych pogrzebów, na jakich byłem. Dziesięciu z nas przygotowało mowy pochwalne. Ahmed Erdogan, Phil Spector, ja, no i garstka Kompli i barmanów ze starych czasów z Brooklynu. Ale także kilku młodych autorów piosenek, którym pomagał, a o których pewnie nawet nie słyszałeś. No a na końcu, kiedy trumna, która była równoległa do Ambony, na której wygłaszało się mowy pochwalne, została obrócona tak, by można było ją przenieść przez górne przejście domu pogrzebowego W tym momencie, w tym momencie kiedy odwrócono trumnę To wszyscy no wiesz, to nie jest przyjemny moment Widzieć jak twój kumpel idzie tam, by wykonać swoje ostatnie mambo No więc wtedy nagle z głośników Poleciał utwór Save the Last Dance for Me Driftersów No i wtedy zaczęło się zupełne szaleństwo Wszyscy wstali, zaczęli śmiać się, klaskać, wiwatować i tak dalej. Ta chwila wszystkich niesamowicie podniosła na duchu. To było prawie jak na pogrzebie w Nowym Orlanie. Niesamowity sposób pożegnania kogoś, kogo kochałeś. Na no DAC, który uwielbiał pu publiczne uznanie, choćby byłyby takie momenty, że go to wkurzało, nie mógłby chyba wymarzyć sobie lepszego pogrzebu. Myślę, że gdyby chciał sam się pożegnać ze sobą, to zrobiłby dokładnie to w taki sam sposób. Sometimes I wonder, just what I'm fighting for. But I always lose the war, I keep right on stumbling, and there's no man's land out here. Mm -hmm, yes, I know, there must be a better world somewhere. Teraz już wiecie, jak to jest być gwiazdą roka, od kołyski aż po grób. No i co? Wciąż chcecie nią zostać? To była część piąta historii muzyki rozrywkowej. Za stare na rock'n'rolla, za młody by umrzeć. Czytał Piotr Mec. Do usłyszenia.